Ucuba, w czasie obiadu, nie było już dawnych znajomych. Nie spotykałem już inżyniera Ryżowa, dyrektora Towarzystwa Wagonów Sypialnych, ani Michała Benisławskiego, który wyjechał do Anglii. Nie było Nobla. Skorzystałem z uprzejmości metr dotela, który wobec likwidacji restauracji zaoferował mi do nabycia około setki prawdziwych boków. Byłem zaopatrzony w moje ulubione cygara na kilka tygodni. Rosja tymczasem za sprawą bolszewików i w myśl zamierzeń Niemców stawała się krajem sterroryzowanym, głodnym i bezbronnym. Generał Duchonin, głównodowodzący siłami zbrojnymi Rosji, został usunięty ze swojego stanowiska, a dowództwo objął praporścik zapasa chorąży rezerwy Krylenko. W jednym z ostatnich numerów Nowej Wrymia, które bolszewicy kazali zamknąć, aresztując głównego redaktora, młodego Suworina, wyczytałem artykuł, który zaczynał się słowami po opustiawszymu frontu nosicja praporszczyk krlenko. Sołdaci gremlialnie opuszczali front, śpiesząc na rodzinu do wsi rodzinnych, aby nie spóźnić się na grabienie dworów i zabieranie ziemi. Nad sią rosyjską unosiły się krwawe opary mordowanych obywateli ziemskich i dymy palących się majątków. W większości zajść, o których wiedziałem, służba okazywała lojalność i przywiązanie do państwa, o których służyła, i w wielu przypadkach ginęła razem z nimi. Ciekawa jest psychologia rosyjskiej mentalności. Słyszałem o licznych przypadkach, że sąsiednia wieś, żyjąca na przyjacielskiej stopie z właścicielem ziemskim i korzystająca w przeszłości z wielu dobrodziejstw, przysyłała w przeddzień pogromu oznajmienie w stylu – Barin, my ciebie lubim! No niczego nie podjęłajesz. – My ciebie ubijemy. Wiele podłości, jak i wiele dodatnich cech odkrywałem w duszy rosyjskiej, ale nade wszystko dominowała owa wschodnia przebiegłość i kłamstwo. Te cechy dodatnie gdzieś utonęły w powodzi wypadków i zapewne było ich mniej, gdyż zło przeważyło w tym kraju. Przyciśnięty do muru morderca, który przed godziną z całą perfidią męczył i zabijał ludzi, stawał pokornie z szapką w ręku. Ja niczego nie znają. My naród ciemny, niegramotny, etat drugie winowaty. Hall słusznie przewidywał, że dla Niemców głównym celem bolszewickiej dywersji jest zneutralizowanie frontu wschodniego. Jakby na potwierdzenie brytyjska misja wojskowa w Petersburgu dowiedziała się poufnie, że 22 listopada władze bolszewickie wystąpiły do Niemców z propozycją rozejmu. A na całym froncie zaczęło się zupełne rozprzężenie i bratanie żołnierzy rosyjskich z Niemcami. Major zakomunikował mi, abym niezwłocznie wstąpił do ambasady brytyjskiej. W prezydencji ambasadora czekała już na mnie Lady Georgina. Była bardzo wyczerpana ostatnimi dniami. Po chwili nadszedł ambasador. Nie widziałam go od paru tygodni i wydało mi się, że posunął się I Ser George rzadko ukazywał się teraz na forum publicznym, chociaż wiedziałem, że za pośrednictwem radcy ambasady Lindleya zdążył już nawiązać stosunki z nowymi władzami. Lindley był to milczący, ale wcale nie głupi człowiek. Rzadko, co prawda, widziałam go trzeźwym. I tym razem zjawił się na herbacie u Lady Georginy z widocznymi oznakami, że musiał przedtem zajrzeć do butelki. Tym razem Sir George nie poruszał kwestii politycznych, natomiast rozpływał się w uznaniu dla polskiego korpusu. Miałem już na języku, by złośliwie zapytać się, czy był zadowolony z oddziału polskich ochotników – którzy w pierwszych dniach przewrotu strzegli ambasadę brytyjskiej, a którym, w przeciwieństwie do innych poselstw, pożałowano czy zapomniano dać filiżankę ciepłej herbaty. Oboje z żoną unikali teraz rozmów o wielkich książętach, o carze i jego rodzinie i o domach arystokracji rosyjskiej, z którą przed przewrotem Biukkananowie podtrzymywali zażyłe stosunki widocznie kierując się angielską zasadą they cut, przestali o nich mówić, a zapewne i myśleć. Ta angielska zasada może wygodna, ale dla mnie nie bardzo odpowiadała zachowaniu dżentelmena, ani nie licowała ze zwykłą lojalnością w znaczeniu kontynentalnym. Zachowanie Buchananów w stosunku do swoich poprzednich przyjaciół i protektorów Zachowanie, jak się przekonałem, raczej typowo angielskie, przeczyło tak często powtarzanemu przez Anglików przysłowiu A friend in it is a friend in deed. Wiedziałam, że ambasadorowi o coś chodzi i że zapewne nie bez powodu chciał się ze mną zobaczyć. Niby od niechcenia spytał mnie, czy znam... — Certain Mr. Jaroszyński. Odpowiedziałem, że certain Mr. Jaroszyński zapewne wyjechał z Petersburga do Szwecji i że niestety nie jestem z nim ani w kontakcie, ani nie znam jego adresu. — And your friend, Mr. Nobel? — spytał Buchanan, jakby tym pytaniem starał się przyćmić swoje zainteresowanie panem Karolem Jaroszyńskim. — Chyba, ser George, pan wie lepiej ode mnie — odparłem — że Nobel już od paru tygodni bawi w Szwecji. — Dobrze by było wiedzieć, jakie nastroje panują w Finlandii — powiedział po chwili namysłu. — Z tego, co słyszałem — odrzekłem — to sądzę, że są par excellence antyrosyjskie, a głównie antybolszewickie. — Ja jestem przekonany, że rządy bolszewickie okażą się nie tak głupie, jak przypuszczaliśmy — rzekł ambasador, po czym dodał — byle tylko utrzymać front wschodni i ulżyć na zachodzie. — Uważałem za stosowne przemilczeć moją odpowiedź. Przesiedziawszy swoje przepisowe trzy kwadranse, wyszedłem w towarzystwie majora na nadbrzeżną Newy. Był to koniec listopada. Zaczynał się ponury, szary dzień. Właśnie kończyłem śniadanie i wybierałem się do wyjścia, gdy usłyszałem dzwonek telefonu. Podniosłem słuchawkę, poznałem głos mojej siostry Ady. — Przyjeżdżaj co prędzej! — mówiła zdenerwowana. — Dzisiaj wczesnym rankiem aresztowano ojca. Przeprowadzono rewizję w domu rodziców. Mieszkanie jest w strasznym stanie. Biedna mama... Telefon urwał się raptownie. Natychmiast pierwszym pociągiem pośpieszyłem do Petersburga. Odcinek trzydziesty siódmy W drzwiach wejściowych stał Szwajcar i dwornik. Twarze mieli wystraszone. Wasze wieliczeństwo. Z jego dnia utrą bolszewiki ariestowali jego pierwoschalitielstwo. Mówili jeden przez drugiego. Przeskakując po trzy schody, dopadłem do pierwszego piętra. Siostra czekała mnie w otwartych drzwiach. Dowiedziałem się, że przed siódmą rano zjawiło się kilku sołdatów i paru cywili. Zażądali widzenia mojego ojca i dając mu zaledwie kilka minut na ubranie się, wyprowadzili. Gdy matka moja chciała się pożegnać z ojcem, jeden z sołdatów pchnął ją brutalnie kolbą w pierś, tak że upadła. Pozostali przeprowadzili rewizję w gabinecie mego ojca, poprzewracali wszystko, wywalając papiery na podłogę, a potem dewastowali, gdzie się dało resztę domu. Nie mogąc znaleźć nic podejrzanego, zabrali dziennik wojenny ojca, w którym od początku wojny wklejał ważniejsze komunikaty, zaopatrując je swoimi komentarzami. Matkę znalazłem w łóżku bladą, wyczerpaną, zapłakaną. Ada... Ze zwykłą sobie energią zdążyła się skomunikować z biurem zarządu Towarzystwa Rosyjsko-Belgijskiego, jak i z Towarzystem Naszych Kolei. Okazało się, że poprzedniego dnia wieczorem bolszewicy wtargnęli do lokalu Towarzystwa Russo-Belż, przeprowadzili gwałtowną rewizję, demolując lokal i pobrali adresy dyrektorów zarządu. Wszyscy dyrektorzy, a więc dwóch Belgów, monsieur Potier, monsieur de Chaton, Mój ojciec i inżynier Chondzyński zostali dzisiaj rano aresztowani i odwiezieni do Instytutu Smolnego. Nie zwlekając, pozostawiliśmy matkę pod opieką służby i udaliśmy się do Smolnego. Dzięki mojemu uniformowi inostrannowa oficera wpuszczono nas do środka. W gmachu Instytutu panował ruch. Na korytarzach pełno było żołdactwa, we wszystkich pokojach odbywały się posiedzenia. Jakże inaczej wyglądał ten instytut dla błagorodnych diewic, kiedy jako szczubak co miesiąc przychodziłem tutaj pod opieką naszego gubernera na wspólne lekcje tańca. Po wejściu staraliśmy się dowiedzieć siostrą z rozkazu i za co aresztowano ojca. Nie wiadomo było do kogo się zwrócić. Dzień w dzień przyłożono różnych dyrektorów fabryk, banków. Jednych wypuszczano, innych wywożono gdzieś w niewiadomym kierunku. Z trudem odszukaliśmy wreszcie kogoś, kto poinformował nas, że czterech dyrektorów jakiegoś towarzystwa przywieziono dzisiaj rano i że są zamknięci w takim, a takim pomieszczeniu. Jeżeli chcemy zobaczyć się z nimi, to należy poczekać w tym oto pokoju i za jakieś pół godziny może zaprowadzą nas do nich. Ada postanowiła jednak dostać się do samego Trockiego. Pozostawiła mnie samego w sali, gdzie odbywało się jakieś posiedzenie i kazała prowadzić się je do jego gabinetu. Ada miała i wielkopańskie maniery, i tupet pięknej kobiety. Czekałem dosyć długo, z trudem przysłuchując się różnym przemówieniom. Było to posiedzenie komitetu posnabrzenio, dotyczące aprowizacji wojsk. Wstępował delegat, przybyły z jakiegoś oddziału, który gwałtownie domagał się przydzielenia im kożuchów, Tu łupow. ujrzałem w drzwiach moją siostrę. Kiwnęła na mnie ręką. Wyszliśmy oboje na korytarz. Widziałam się z trockim, rzekła. Przyjął dosyć grzecznie, ale oświadczył, że w sprawie ojca nic zrobić nie może. Sprawa ta podlega, jak się wyraził, kompetencji trezwyczajnej komisji dla borby z kontrrewolucji jej i sabotażom. Trocki poradziłby udać się do Dzierżyńskiego. Napisał kartkę, aby nas do niego wpuszczono, a na razie pozwolił nam zobaczyć się z ojcem. Przeprowadzono nas do sali, gdzie byli uwięzieni dyrektorowie Towarzystwa Russo-Belż. Zastaliśmy ojca jak zwykle spokojnego. Dopytywał się tylko o matkę. Pozostali nieszczędzili słów oburzenia i przekleństw na samowolę komunistów. Odwiedził ich już poseł belgijski, Bernard de Lescai, wzniecając nadzieję na rychłe uwolnienie. Oddaliśmy ojcu ciepłe rzeczy i nesesar z przyborami toaletowymi i pośpieszyliśmy na ulicę Grochową, gdzie mieściły się biura czeki. Stanęliśmy przed szarym gmachem. Wpuszczono nas i tutaj bez wielkich trudności. Siostra zwróciła się do jakiegoś młodego człowieka i wręczyła mu kartkę napisaną przez Trockiego. Po krótkim oczekiwaniu do poczekalni weszła młoda kobieta o wielkich piersiach wystających spod przepasanej paskiem wojskowej koszuli i wywołała głośno moją siostrę. Zostałem sam walcząc ze zdenerwowaniem, które udzielało się w tej ponurej poczekalni. Poczekalnia, raczej korytarz, Pełny był petentów. Przeważały kobiety przeważnie w żałobie, o twarzach zmęczonych, wystraszonych, ze śladami łez na oczach. Przez poczekalnie raz w raz przebiegały też jakieś bolszewickie typy z papierami w ręku. Jedni mieli na sobie rubachy sołdackie bez epoletów, inni ubrani byli we frencze, przeważnie niestrzyżeni i niegoleni. Przy drzwiach, Stało dwóch ubranych w czarne, skórzane kurtki uzbrojonych marynarzy o zwierzęcych, okrutnych twarzach. Panowała cisza. Słychać było tylko trajkotanie maszyn do pisania z sąsiednich pokoi lub jakiś pojedynczy szept. Wśród uwijających się funkcjonariuszy czeki uderzyła mnie jakaś znajoma gdzieś widziana twarz. Nie mogłem sobie jednak jej przypomnieć... Odwróciłem się więc do ściany, by on mnie nie poznał. Wreszcie w drzwiach prowadzących do gabinetu Dzierżyńskiego ukazała się moja siostra w towarzystwie chudego mężczyzny. Był to człowiek średniego wzrostu, o suchej, kościstej twarzy, jakich dziwnych, kocich oczach, cienkich wąsach zwisających w dół i spiczastej brudce. Gdyby nie brudka, byłaby to twarz... Szlachcica Pieniacza. Nieokreślonym okrucieństwem tchnęła jednak ta postać. Pożegnał się w drzwiach z moją siostrą i zamknął szybko drzwi za sobą, przedtem obrzuciwszy pogardliwym wzrokiem czekającej na sali. Siostra dała mi znak ręką. Wyszliśmy w milczeniu. Miała wypieki na twarzy. — Mam zwolnienie dla naszego ojca! — szepnęła. — Ale chodźmy stąd jak najprędzej. Kiedy przeszliśmy już kawałek drogi, Ada powiedziała do mnie, to jakieś fanatyczne monstrum. Trotski był uniżony, natomiast on to wcielenie rewolucji. Takim jak Trotski my imponujemy i szybko będą korzystać z naszego zbytku. Natomiast jeżeli ktoś uratuje tę rewolucję, to tylko Dzierżyński. To nie człowiek, to chyba wcielenie diabła. Czy był dla ciebie niegrzeczny? Spytałem. Nie, nie. Na to nie mogę narzekać. Rozmawiał ze mną po polsku doskonale orientując się, kim był Władysław. Szczęśliwie dla ojca nadeszła depresza od deputatów robotniczych z wołencewskich zakładów domagających się zwolnienia ojca i innych dyrektorów. Skorzystał jednak, aby wylać mi na głowę cały stek oskarżeń. Zdenerwowało mnie to. I spytałem, czemu się tak znęca nad rosyjską inteligencją, nad ziemiaństwem, arystokracją? Przecież nie wszyscy to krwiopijcy. Bardzo się obruszył i chciał mi dać dowody, że nie mam racji. Arystokracja, powiedział, to zgnilizna. Większość arystokracji mam już na swoich usługach. A wydaje sporo pieniędzy na opłacenie donosów. — Co do ojca i Władysława, — powiedziała Ada po chwili, to wyraził się, że ludzkim postępowaniem w stosunku do robotników przeszkadzają i tamują bieg rewolucji światowej. — Liberalizujący burżuj jest dla naszej sprawy szkodliwszy od bezwzględnego krwiopijcy, — powiedział. — Belgów — mówiła dalej Ada. Chciał przetrzymać jeszcze parę dni, aby poczuli władzę proletariatu, ale potem dodał z uśmiechem, że robi to dla mnie i wszystkich dzisiaj wypuszczą. Wiesz, żal mi go, to straszna mentalność. Z drugiej strony wydał mi się bardzo samotnym człowiekiem, uczciwym względem własnych idei, człowiekiem konsekwentnym, chyba więc bardzo obcym wśród tej żydowsko-rosyjskiej mieszaniny. Nie powiedziałabym tego natomiast o Trockim. To chytry ukraiński Żyd, robiący rewolucję dla własnego interesu, nie z miłości dla biednych, tylko zazdrości w stosunku do bogaczy. Jeżeli nie ma wśród nich więcej dzierżyńskich, to cała ta rewolucja jest pozbawiona sensu. Bo tacy jak Trocki szybko zajmą nasze miejsca, by samemu pochamsku lubować się w luksusie. 15 grudnia nowego stylu bolszewicy zawarli rozejm z Niemcami. Niemcy zajęli Psków i obstawili granicę wojskiem. Mimo to raz wraz ktoś przedostawał się z tamtej strony, przynosząc wiadomości, z których wynikało, że po zajęciu Pskowa przez Niemców ludność odetchnęła. W Kilka dni po zajęciu Niemcy zaprowadzili porządek, otworzono sklepy, zaczął się handel. Wszystkiego na nowo było pod dostatkiem. W Petersburgu z upragnieniem wobec tego oczekiwano zajęcia miasta przez Niemców. Dlaczego tego nie uczynili? Zapewne pozostawienie Petersburga w rękach bolszewickich było według sztambowców niemieckich wskazane, by nie obudzić z letargu całego narodu rosyjskiego. W tym jeszcze czasie Rosjanie z łatwością zmietliby komunistów, a to oznaczałoby dla Niemców w jasko całego planu. Po zawarciu rozejmu pozycja ambasadorów brytyjskiego, amerykańskiego i francuskiego stawała się coraz bardziej niepewna. Przed gmachami tych ambasad odbywały się burzliwe demonstracje, a całonocne strzelaniny uprzyjemniały sen dyplomatom alianckim. Ambasada brytyjska była szczególnie wyróżniana i dzień w dzień wrogie tłumy oblegały jej gmach. Wiadomo, kto stał za kulisami tych demonstracji. Grudzień roku 1917 był wyjątkowo zimny. Zaczęły się niebywałe mrozy. Nawet w zwykle ciepłej mojej willi w carskim siele było bardzo chłodno. Wczesnym rankiem w sobotę zaszedł do mnie major. Był straszliwie zziębnięty. W domu wszyscy jeszcze spali. Zaparzyłem mu herbatę. Znalazłem jakąś przekąskę. Major otrzymał telefon z ambasady. Byśmy nie bacząc na mróz i wolny dzień zjawili się w ambasadzie. Nim udaliśmy się na dworze wypiliśmy na wszelki wypadek kilka szklanek herbaty z rumem. Do Petersburga dojechaliśmy kompletnie zmarznięci. Z dworca trzeba było na piechotę udać się do ambasady. Ulica przed nią była pusta. Okazało się, że wczoraj tłum zaatakował ambasadę i chciał wyłamać główne drzwi. Nie mogli jednak zrobić wiele szkody, bo drzwi były solidne, kamienie zaś przymarznięte, a wszystko pokryte grubą warstwą śniegu. Ograniczono się jedynie do wybicia kilku okien. Ambasadora zastałem przy nadzorowaniu pakowania przez Batlera i służbę kufrów i waliz. — Moi zwrócił się do mnie. — Widzi pan, co się dzieje? — Wczoraj zostałem telegraficznie odwołany do Londynu. Wyjeżdżam za parę dni. Chcielibyśmy się z panem pożegnać, a ja podziękować osobiście za wydatną pomoc, którą nam pan okazał. Zasłużył pan na odznaczenie, ale o tym potem. Teraz mam do pana prośbę, aby towarzyszył nam pan aż do granicy ze Szwecją, to jest do tornią, turnią. Spojrzał na mnie nachalnie, jakby narzucając swoją wolę. Sir George, rzekłem bez żadnej sympatii, wyczuwając jego egoizm. Niestety, nie mogę tego spełnić. Granica z Finlandią jest pilnie strzeżona przez bolszewików jako oficer polski mogę być w drodze powrotnej zaaresztowany. Nie mogę ryzykować ze względu na moje dzieci. Co najwyżej, odprowadzę pana do ostatniej stacji rosyjskiej. Szkoda, rzekł ser George zawiedziony Pańska obecność ułatwiłaby nam niejedno, ale zupełnie rozumiem pańską sytuację. W każdym razie, jeżeli pan pozwoli, będę na dworcu, aby się pożegnać. Odparłem. Moja żona i ja bardzo o to prosimy. Powiedział zimno. Po paru dniach mimo to byłem o wyznaczonej godzinie na dworcu finlandzkim. Specjalny pociąg przeznaczony dla ambasadora angielskiego, stał na bocznej linii. Kordon żołnierzy otaczał wagon sypialny i doczepiony wagon bagażowy. Ambasador stał w oknie i ujrzawszy mnie skinął ręką, zapraszając do środka. Sir George i Lady Georgina byli w świetnych humorach. Zapewne mieli dość bolszewickiej Rosji. Well, Sir George, co z tą głęboką, i tajemniczą, rosyjską duszą? Nie wytrzymałem i spytałem Bukenena. Don't mention it. Odparł Sir George, śmiejąc się jowialnie i klepiąc mnie po ramieniu. Usłyszałem gwizdek. Miałem czas uścisnąć rękę Lady Georginy, panny Bukenen i Sir George'a. Pociąg ruszył. Przesunęła mi się po raz ostatni w życiu jego twarz. — Well, well, wello — rzekł major, który oczekiwał mnie na peronie, próbując zapalić fajkę. Odprowadziłem go do ambasady, która przedstawiała smutny widok. Była przerwa w dostawie elektryczności. Dzień był ponury, ciemności ogarnęły miasto. W ambasadzie zastaliśmy ja siedzącego w półmroku, w swoim gabinecie oświetlonym świeczką, wetkniętą w szyjkę pustej butelki po whisky. Zaproponował nam niezwłocznie drinka. We trzech wysączyliśmy w milczeniu całą butelkę. Muszę stąd wyjechać z całą rodziną i to jak najprędzej. Myślałem. Matka moja zmarła w pierwszych dniach lutego. Zgromadziliśmy się w sąsiednim pokoju. Ksiądz Radziszewski odmawiał pacierze. Matka... Po przyjęciu świętych sakramentów pożegnała się z nami całkiem przytomnie. Jaki Bóg jest dobry? To były jej ostatnie słowa. Uznała cicho, aby się już więcej nie przebudzić. Matka moja nie znosiła Petersburga, mimo że tyle lat przeżyła w tym mieście. Matka moja nie znosiła Rosjan za powstanie styczniowe, I w Rosji czuła się jak na wygnaniu. Dni zaś, jakie nastały po rewolucji, były dla niej zabójcze. Jeszcze w czasie świąt Bożego Narodzenia rad byłem widzieć matkę moją rozweseloną i przyjmującą żywy udział w uroczystości. Miałem znaczny zapas drzewa i zabrałem rodziców na święta do carskiego sioła. Było nie tylko ciepło w mojej willi, ale i kolacja wigilijna była prawie jak w syłgu Nasza kucharka świetnie wszystko przyrządziła. Były dwa rodzaje ryb, był barszcz z uszkami i świetne przekąski, jak w syłgu dyszkach. Mama już nigdy tam nie dojedzie. Po nowym roku stan zdrowia mamy pogorszył się gwałtownie. Była tak osłabiona, że ledwo mogła podnieść się na łóżku. Straciła poczucie smaku. Po kolei dzień i noc byliśmy wraz z pielęgniarką przy łóżku chorej. Mała już grupka osób, jakie ostały się w Petersburgu, przyjaciół, krewnych i znajomych, odprowadziła zwłoki naszej matki do kościoła Świętej Katarzyny, gdzie zasny ksiądz Prałat Budkiewicz umieścił je w kryptach. Śmierć matki, i to w tak ciężkich dla nas chwilach, była ogromnym ciosem nie tylko dla ojca, ale i dla nas wszystkich. Tak chciała wrócić do syłgu dyszek, tak chciała się widzieć ze swoją najmłodszą córką Anielką. Przeklęta wojna, kto za nią odpowiada? Po śmierci matki nie mogliśmy ojca pozostawić samego, chciał jednak pozostać w swoim domu. Lokowaliśmy wobec tego w mieszkaniu rodziców studenta, poleconego nam przez księdza Radziszewskiego, aby dotrzymywał towarzystwa ojcu i w razie czego niezwłocznie zawiadomił moją siostrę i mnie. Codziennie starałem się odwiedzić ojca, który nie przerywał swoich zajęć biurowych w obydwu zarządach, chociaż zajęcia te ograniczały się właściwie do wymiany poglądów między pozostałymi jeszcze w Petersburgu dyrektorami. Koledzy ojca, Belgowie, wyjechali z powrotem do Belgii. Rosja pustoszała. Któregoś dnia wezwał mnie do siebie poseł szwedzki, generał Bronström. Zastałem w jego gabinecie radcę handlowego. Oboje bez ogródek nakłaniali mnie do jak najszybszego wyjazdu, twierdząc, że należy oczekiwać mojego aresztowania ze względu na współpracę z angielską misją wojskową. Poseł powiadomił mnie, że władze bolszewickie przenoszą rząd do Moskwy, a tym samym i Korpus Dyplomatyczny, wobec czego nie będę dalej chroniony przez żadną z ambasad. Brytyjska misja wojskowa została zaś tymczasem potajemnie ewakuowana. Mamy wiadomości, że pana już podejrzewają. Chwilowe odprężenie jest złudne. Należy oczekiwać nowej fali terroru, powiedział generał. Dlatego, złuszony jestem, postąpić z panem po wojskowemu. Pan musi wyjechać jak najszybciej z Petersburga, bo aresztowanie pana jest tylko kwestią czasu. Należy również zlikwidować nord rusę A w każdym razie nie może pan być nadal na jego czele wobec pańskich uprzednich powiązań. W tej sprawie ministerstwo porozumiało się już z Emanuelem Noblem, który okazał pełne zrozumienie. Emanuel Nobel prosił o powiadomienie pana, że może pan i pańska rodzina korzystać z jego kredytów. Przekazujemy nadal z jego kąt pieniądze do Finlandii na leczenie pańskiej żony. I przekazy te nie ulegną zmianie po pańskim wyjeździe. Pański wyjazd do Szwecji przez Finlandię jest obecnie niemożliwy ze względu na zaostrzenia, jakie wprowadzili bolszewicy. Natomiast uważamy że najlepszą dla pana drogą do wydostania się z Rosji jest powrót na Litwę. Spojrzałem zdumiony. Na Litwę? Spytałem. Tak, na Litwę. Bo od kilku dni urzęduje w Petersburgu niemiecka misja wojskowa, z którą jestem w kontakcie. Wyjaśnił. Bolszewicy zaś liczą się bardzo z Niemcami. Pański wyjazd więc, jaki wyjazd pańskiej rodziny, Odbędzie się pod opieką Niemców. Generał Braun nie czekając, kazał przy sobie napisać po niemiecku list polecający do misji niemieckiej, w którym stwierdził m.in., że Freicher von pierre aus Rittergut, Sylgudziszki, Litauen, pragnie udać się do domu. Jest on osobistym znajomym jego ekscelencji ambasadora Szwecji. Proszę udzielić wymienionemu wszelkiej pomocy. Niech pan mnie usłucha i nie zwlekając uda się na fontankę do misji, powiedział podając mi list i poprosi o przepustkę dla siebie jak i pańskiej rodziny. Niech pan pamięta, że sprawa jest pilna, potem może być za późno. Nie czekając, z tegoż dnia po południu poszedłem do niemieckiej misji wojskowej. Kilku żołnierzy niemieckich, w jak z igły zdjętych przedwojennych mundurach, kręciło się po poczekalni. Patrząc na nich, doznawałem dziwnego uczucia. Zameldowano mnie. Przyjął mnie młody podpułkownik, któremu wręczyłem pismo posła szwedzkiego. Po kilkunastu minutach otrzymałem pięknie wypisany list otwarty do niemieckich władz granicznych i do Militär Kommando Oberost, aby mnie i mojej rodzinie okazano jak najdalej idącą pomoc. Wpisano również mi smysł, którą podałem jako Irlandkę. Pułkownik zaręczył, że w takim wypadku nie będzie trudności w przepuszczeniu jej w granice niemieckiej strefy okupacyjnej. Herbaron, zwrócił się do mnie na zakończenie, podaję panu nazwisko oficera, który będzie panu i pańskiej rodzinie towarzyszył i przewiezie przez granicę do Pskowa. Po czym wstał zza biurka, podał mi rękę i stuknął obca sami. Niemiecki podpułkownik w niemieckim mundurze w bolszewickim Petersburgu. Miałem dowód, że uderzenie bolszewikami, jak przewidywał John Hall, było największym sukcesem niemieckiego sztabu na froncie wschodnim. O ile wyrobienie przepustki na przebycie granicy niemieckiej przyszło nam z łatwością, o tyle niełatwe było uzyskanie zezwolenia na wyjazd z bolszewickiej Rosji. Moja siostra Adał miała sobie jednak z tym poradzić. Polacy z dużą zaradnością potrafili zorganizować jakieś pseudodobroczynne komitety, wejść w kontakt z władzami bolszewickimi i mieć tam swoich ludzi. Musieliśmy nieraz odwiedzać różne urzędy, a między innymi uzyskać papier, że ze strony czerezwyczajnej komisji dla borby z kontrrewolucji i sabotażom nie ma sprzeciwu. Zmuszony byłem zjawić się w tej instytucji, gdzie badano mnie dosyć powierzchownie i w sposób bardzo prymitywny. Był to okres przenoszenia się władz bolszewickich do Moskwy i zamieszanie tym spowodowane stępiło nieco podejrzliwość czekistów. Miałem również szczęście nie być badanym przez Żydów, którzy odznaczali się większą perfidią. W końcu zdobyliśmy z siostrą potrzebne dokumenty, w których ja... Figurowałem jako delegat Komitetu Pomocy Uchodźcom. Otrzymałem przepustkę na wyjazd za pieczęcią komisariatu i to prawem powrotu do Petersburga. W niemieckiej misji wojskowej dostałem jednak wiadomość, że dwór w Syłgudyszkach jest zajęty przez niemieckie władze okupacyjne. Przewozić dzieci z Angielką do Syłgudyszek było w tych warunkach zgoła niemożliwe. Umówiliśmy się w rodzinie, że ja wyjadę pierwszy, aby przygotować dla ojca mieszkanie i możliwe warunki, a reszta rodziny przyjedzie do Wilna potem. Z tym, że dzieci z moją siostrą Adą i my, Smith, pojadą w Kieleckie do majątku łazy pod ojcowem, który mój szwagier Władysław kupił przed samą wojną. Gdybyśmy nie pozostawili nieopacznie naszych pieniędzy w bankach, mielibyśmy dość złota, bez jakichkolwiek trosk materialnych rozpocząć nowy etap życia. Sam mój ojciec miał w sejfach kilka tysięcy rubli w złocie. Pewnego dnia dostałem zawiadomienie, że komisarz banku Azowsko-Dońskiego wzywa mnie, abym w jego obecności otworzył mój sejf. Był to jakiś przyzwoity człowiek, bo gdy pokazywałem rodzinną biżuterię, odwrócił się rozmyślnie, aby dać mi czas do zabrania niektórych z nich. Niestety bałem się pułapki, także udało mi się zabrać jedynie wielkiej wartości pierścień z brylantem, należący do mego szwagra Piotra Wańkowicza. W bankach, gdzie mój ojciec przechowywał swoje aktywa i pieniądze, kontrola była bardzo ostra. Ojciec zbał się wziąć do kieszeni garści złotych monet, co by nam znacznie poprawiło sytuację. Moja siostra zaś umiała sobie lepiej poradzić z władzami bolszewickimi i udało jej się wyjąć z sejfu sporo złotych półimperiałów. Wszystkie te formalności zajęły mi prawie miesiąc. Dopiero w początkach kwietnia mogłem wyjechać z Petersburga. Czas był potem najwyższy bo zaczęto się o mnie dopytywać. Pol był prawie zlikwidowany. Nie można się już było pojawiać na ulicach w mundurze polskim, nie będąc narażonym na areszt lub zniewagę. Pozostałe w Petersburgu poselstwa zagraniczne były ciągle atakowane przez czerni żądną grabieży. Nie było już nikogo, kto mógłby ich bronić. Mimo to nie śpieszyłem się z wyjazdem, bo... Trudno mi było rozstać się z dziećmi, choć nie miałem powodu do obawy, aby im cokolwiek stać się mogło. Wyczuwałem jednak, że z chwilą wyjazdu zamknie się ostatecznie cały etap mojego życia i żal zrobiło mi się pełnych emocji aktywnych lat spędzonych w Rosji. W końcu nie mogłem dłużej zwlekać. przeostanie się na niemiecką stronę dawało mi lepszą możliwość skontaktowania się z Julią, której stan... Jak informowano mnie w szwedzkim poselstwie, był nadal bez zmian. Odcinek trzydziesty ósmy W przeddzień wyjazdu ze ściśniętym sercem wróciłem do carskiego sioła i zacząłem pakować moje osobiste rzeczy. Nadchodził maj. Wiosna była wczesna i niebywale ciepła. Nie mogłem sobie odmówić spaceru do Pawłowska, gdzie w parku po staremu grała orkiestra złożona z byłych gwardzistów, poubieranych obecnie w bluzy sołdackie i czapki bez gwiazdek. Następnego dnia przy pomocy woźnego Mikołaja wysłałem rzeczy na dworzec warszawski, a sam zajechałem do domu mojego ojca, aby z nim się pożegnać. Ojciec był w świetnym humorze. No... — Przygotuj, co będziesz mógł na mój przyjazd — rzekł, całując mnie w czoło, gdybym się schylił do jego ręki. — Zobaczymy się najdalej za parę tygodni. Błagałem moją siostrę Adę, która dostała jakiegoś szału interesów, aby nie wstrzymywała wyjazdu, tylko machnęła na wszystko ręką i ratowała ojca i dzieci, wyjeżdżając jak najszybciej. Na dworcu warszawskim panował olbrzymi rozgardiarz. Z trudem odnalazłem w tłumie Mikołaja pilnującego moich rzeczy. Udałem się do kasy i pokazawszy moje dokumenty wykupiłem bilet pierwszej klasy do stacji Pryjobrażęskaja, gdzie przebiegała linia demarkacyjna pomiędzy bolszewicką Rosją a niemiecką okupacją. Mając bilet w kieszeni czekałem na rewizję. Niestety... Nie mogłem wśród tłumu odnaleźć obiecanego mi oficera niemieckiego. Rewizja, mimo że dość skrupulatna, była nieefektywna. Przewrócono mi wszystkie rzeczy do góry nogami, ale nie zauważono złotego zegarka, który umorusałem w atramencie, jak i usmarowanego pierścionka Piotra, który przezornie obróciłem na ręku brylantem w dół. Mój pociąg... Odchodził dopiero po ósmej wieczorem. Przy pomocy Mikołaja umieściłem rzeczy w wagonie. Staliśmy jeszcze razem z godziny na peronie. Pożegnałem się z nim, jak z najbliższym przyjacielem. Ocierając oczy powiedział mi, że sam również wyjedzie na rodzinu. — Bo tu wsi opropało, barin. Wsi opropało. Rzekł ten prosty, Zacny człowiek. Pociąg ruszył. Po raz ostatni przesunęły mi się przed oczami tak dobrze znane przedmiejskie równiny Petersburga. W czerwieni zachodu po raz ostatni zamigotały mi przedmieścia, fabryki, nędzne domy robotnicze, kabaki i cerkwie. W drodze powrotnej. Ogarnął mnie okropny, bolesny smutek. Odwróciła się bezpowrotnie karta mojego życia. Co mnie czeka po tamtej stronie? Czy także ruiny? Tam, gdzie pozostało tyle drogich serc, tyle wspomnień, tyle bliskich, zmarłych? Czy również tam dojdzie fala bolszewicka wznoszona niemieckim interesem? Wyjeżdżałem z Rosji z uczuciem nienawiści. Nienawiść nie jest uczuciem chrześcijańskim, ale po tym, co widział, nagromadziło się w mojej duszy tyle nienawiści, że opuszczałem Rosję z psychiką człowieka, dla którego zabicie bolszewika mogło być przyjemnością. Oprócz idei zła nie mogłem się dopatrzyć w bolszewizmie niczego. Po wybuchu rewolucji wszystkie więzienia zostały otwarte i więźniowie wypuszczeni na swobodę. Zaledwie nikły odsetek składał się z przestępców politycznych, a reszta to byli zwykli kryminaliści. Złodzieje, mordercy, zwyrodnialcy, fałszerze. Jak z puszki Pandory wysypały się na Rosję te istoty pozbawione najmniejszych instynktów ludzkich i zapełniły sobą urzędy. Niedawny kryminalista wysiadujący swoją karę za zabójstwo, grabież, gwałt, stawał się komisarzem ludowym, z nieograniczonym prawem rozporządzania życiem i swobodą ludzką. Były to główne kadry, z których rekrutowały się władze bolszewickie. Liczba ideowych komunistów była zapewne bardzo nieznaczna. Reszta to był element przestępczy, zwyrodniały, pozbawiony najmniejszych skrypułów, żądny krwi i morderstw. Z takiego środowiska, jak się przekonałem, wyrastała Biurokracja bolszewiska. Nie można było się spodziewać ideowości w kręgach, gdzie sadyzm doszedł do niesłychanych rozmiarów, a demoralizacja stała się programem rządowym. Towarzyszka Kołłąta i stojąca na czele Wydziału Oświaty propagowała wolną miłość pod hasłem Privet madem materiam. I to w czasie, gdy nikt z bolszewików nie troszczył się o besprizornie dzieci. Czerni rosyjska jest straszna, myślałem, jest potworna, jest zaprzeczeniem człowieczeństwa. Ale czy tylko oni są winni? Czy tylko Rosjanie? Ta moja nienawiść rozciągnęła się również na całą tę strętną półinteligencję lub zwyrodniałą inteligencję, w której nie ma ani kszczyt ludzkiego, tylko rządza, Napchania swojej gęby, kieszeni I łowienia ryb w mętnej wodzie Przypomniałem sobie słowa Hrabiego Arnima z Nassenheide Nienawidzę Bismarcka I tej całej zgraina dętych, aroganckich Achamskiego pochodzenia junkrów pruskich I słowa barona Wangenheima z Kleinspiegel I w naszym kraju nie jest lepiej Zatopiony w myślach, ledwo zauważyłem, jak przejechaliśmy stojący na wzgórzu pod Gadczyną obserwatorium astronomiczne, jak stanęliśmy na krótki postój w Gadczynie. Pociąg nie śpieszył się. Przejazd kilku stacji, który zwykle trwał parę godzin, teraz zajął prawie całą noc. Nie mogłem zmrużyć oka. Sen mnie się nie imał, myślałem. Aleksander Guczkow miał rację, że celem tej wojny jest kolonizacja Rosji przez Niemców. Nie można więc obarczać winą tylko Rosjan za to, co stało się w ich kraju. Przecież ta euroazjatycka mieszanina ludzka w swojej większości na wsiach była jeszcze przed przeszło sześćdziesięciu lat trzymana w dosłownym niewolnictwie, jakim była rosyjska pańszczyzna. Mimo to myślałem, Gdyby nie wojna, gdyby nie bolszewizm, Rosja sprzed wojny poszłaby w końcu drogą prawdziwego postępu. A znałem życie rosyjskiego robotnika i chłopa, którym na ogół w porównaniu z Anglią działo się lepiej. Około siódmej rano stanęliśmy wreszcie na stacji Pryja Peron był zatłoczony ludźmi wracającymi do kraju. Niektórzy już od kilku dni czekali pod gołym niebem na możliwość przejazdu. Znalazłem tragarza, który wydobył moje rzeczy i kufry z wagonu bagażowego i położył w piramidkę na peronie. Usiadłem na jednej z walizek i czekałem, jak się dalej wypadki potoczą. Podeszło do mnie paru drabów z odznakami czeki. Rzuciwszy okiem na przepustki, obficie zaopatrzone w pieczęcie, pozostawili mnie w spokoju. Poranek był cichy, słoneczny. Pachniało świeżo rozwiniętymi liśćmi brzeziny. Z pobliskiego zagajnika słychać było głos kukułki. Ludzie na peronie milczeli, jakby w półśnie, stojąc lub siedząc, gdzie popadnie. Moją uwagę zwrócił suchy, skromnie ubrany ksiądz. Chciało mi się spać. I chciałem się oderwać od tych czekających ludzi. Po godzinie oczekiwania usłyszeliśmy gwizd marowozu i pod stację podjechał pociąg złożony z paru wagonów towarowych. Z jednego z nich wyskoczył oficer niemiecki. Okazało się, że był to major, któremu polecono opiekę nade mną. Wydobył z torbę papier i głośno wywołał moje nazwisko. Poselstwo szwedzkie obdarzyło mnie tytułem Freichera. Zapewne dlatego byłem na liście pierwszy. Po mnie wywołał jeszcze parę nazwisk i wreszcie Zajnę ekscelens Byszow Łoziński. Gdyśmy się ulokowali w wagonie, a tragarze złożyli nasze rzeczy, raptownie stanął pod wagonem jakiś uzbrojony po zęby bolszewik i domagał się sprawdzenia dokumentów. Ciarki przeszły mi po skórze, bo do ostatniej chwili nie byłem pewien, czy mnie nie zatrzymają, I nie zawrócą do Petersburga. Major, zapewne pochodzący z nadbałtyki, dość płynną ruszczyzną, bezpardonowo odesłał bolszewika do wszystkich diabłów. — Ci państwo są już w wagonie niemieckim pod moją opieką! — krzyknął. — Ubiraj się jak czorczu! Bolszewik spokorniał coś jeszcze, mamrotał pokazując papier, ale tymczasem odezwał się gwizdek... I pociąg ruszył. Westchnęliśmy wszyscy z ulgą. Stanąłem obok majora w otwartych drzwiach wagonu. Przesunęły się przed moimi oczyma ostatnie posterunki Czerwonej Armii, zasieki z drutów kolczastych i po chwili byliśmy po niemieckiej stronie. Ogarnęło mnie od razu uczucie wielkiego odprężenia. Zdawało mi się, że nawet powietrze stało się inne. Na łące pasło się spokojnie stado koni i tylko dość gęsto ustawione wzdłuż linii demarkacyjnej karabiny maszynowe przypominały o rzeczywistości. — Szonsi, herbarun! — zwrócił się do mnie major, wskazując na nie ręką. — Popatrzcie, to nasze karabiny i nasze zmęczone konie. Nie przeszło pół godziny, gdy nasz krótki pociąg stanął przed ceglanem czerwonym dworcem w skobie. Major polecił tragarzom złożyć nasze rzeczy i uprzejmie zaprowadził do sali bufetowej. Dopiero gdy poczułem zapach kawy i świeżo pieczonych bułek, uświadomiłem sobie, jak byłem głodny. Bufet był zastawiony przekąskami, wędliną, świeżo upieczonymi bułeczkami i rogalikami. Patrzyłem na to, nie wierząc własnym oczom. Odwykłem już od widoku czegoś podobnego. Usłużny major wziął na siebie zmianę pieniędzy, a tymczasem my zgłodniali, rzuciliśmy się na kawę i rogaliki. Rewizja naszych rzeczy była zwykłą formalnością. Nawet nie kazano nam otwierać kufrów i walizek. Ograniczono się jedynie do zapytania, czy nie przewozimy z sobą broni. Tego dnia pociąg mający połączenie z Wilnem już odszedł, także musiałem pozostać na noc w Skowie. Major ulokował mnie w przyzwoitym i czystym hoteliku. Czułem się dziwnie, będąc zależnym od uprzejmości Niemców, z którymi na swój sposób przez trzy lata walczyłem. Na pożegnanie major uprzedził mnie, że nie mogę jechać prosto do Syugudyszek, lecz muszę zameldować się w Wilnie w Oberkommando Ost i dopiero po otrzymaniu zezwolenia mogę pojechać do domu. W niemieckim więc zrozumieniu bynajmniej nie wróciłem do siebie następnego dnia rano wsiadłem do pociągu który dowiósł mnie do dynaburga tam przesiadłem się do pociągu pośpiesznego jadącego przez wilno do berlina przebywszy dłuższy czas w brudzie smrodzie i chaosie bolszewickim nie mogłem się oswoić z raptowną zmianą warunków I doznałem wstrząsu, wsiadając do porządnego, czystego wagonu drugiej klasy. Jedynymi podróżnymi byli oficerowie niemieccy jadący na urlop. na Heimat. Zachowywali się uprzejmie i przyzwoicie. Poczęstowano mnie nawet sygarem, wypytując o stosunki panujące w Petersburgu. O Rosjanach, a szczególnie o bolszewikach, odzywali się z właściwą swojej rasie wyższością i pogardą. Pociąg, nie zatrzymując się, przeleciał Kaukuny, Turmont, Dukszcze. Spoglądałem przez okno ze wzruszeniem na ten tak dobrze mi znany krajobraz. Kraj wyglądał jakby wyludniony z tubylców. Nie zauważyłem prawie nikogo z osób cywilnych. Na stacjach widziało się tylko Feldgrau mundurów niemieckich i tylko słychać było głośną niemiecką mowę. — Przyszby Indie? — pomyślałem o przewidywaniach Guczkowa. Z bijącym sercem minąłem Ignalino, ostatnią stację przed Nowoświęcianami. Wreszcie pociąg się zatrzymał. Korzystając z kilkuminutowego postoju wyskoczyłem na peron. Dziwne ogarnęło mnie uczucie. Ta sama murowana z czerwonej cegły stacja. Podawnemu wśród zielonych łąk płynęła... Zejmiana, a na horyzoncie czerniały lasy Puszczy Baranowskiej i Łabonarskiej. Na peronie zaś ani jednej znajomej twarzy wszędzie rozlegał się szwargot niemiecki. Nawet nie ujrzałem nikogo z dawnych tragarzy. Przesunęły mi się wspomnienia dzieciństwa, jazdy do szkół, lata młodzieńcze i całe moje życie. Nie mogłem oderwać oczu od ciemnej smugi borów, za którymi kryły się syłgudyszki. Niecierpliwie chciałem się dowiedzieć lub odgadnąć, co się tam dzieje. Nie było jednak czasu na rozpamiętywanie. Wskoczyłem w ostatniej chwili do wagonu. Pociąg ruszył. Przeszedłem do wagonu jadalnego, który zauważyłem z peronu po wielkim napisie Mitropa Spajsewagen. Siadłem samotnie przy jednym z małych stolików. Nie miałem ochoty do rozmowy. Byłem zdziwiony, gdy podano mi wcale niezłą kawę z banuszkiem mleka, bułeczki z masłem i jajko. Ciągle przekonywałem się, że opowiadania o głodzie panującym pod okupacją niemiecką były wyssane z palca. Minęliśmy pod brodzie, bezdany, nową wilejkę, zazieleniały pokryte dębiną wzgórza, zaczerwieniały na tle zieleni dachy. I odbijały białe wieżyce kościołów. Pociąg zatrzymał się. Znalazłem się na dworcu Bileńskim. Ani jednej żywej, znajomej twarzy. Miałem wrażenie, że widzę kogoś bliskiego, drogiego, ale że w jego ciele tkwi jakaś obca, nieznana dusza. Nie było znajomych tragarzy. Nikt na mnie nie zwracał najmniejszej uwagi. Mogłem spokojnie wysłać rzeczy najętą pod wodą do hotelu żorża i sam ulokowałem się w dorożce zaprzężonej w chudą szkapę. Dorożkarz, przyjrzawszy mi się, zdjął jednak czapkę i zawołał. — Cóż pan oczekł, Bogu, do Wilna wróciwszy? A my często gadali. Czy ci pan jeszcze w życiu? — Pietruk! Zawołałem z rozszuleniem, poznawszy dorożkarza. — Pietruk, a gdzie twój piękny zaprząg? Gdzie gniady rysak? Gdzie twoja dorożka na dentych gumach? Cóż, panoczku, wszystko przepadło. Teraz dopiero zauważyłem, jak się postarzał i przygarbił przez te parę lat. Syn jeszcze z wojny nie wróciwszy, a ja jak mogę, tak się męczę, żeby przeżyć. Ruskie odchodząc, byli mnie konia zabrawszy. A Niemcy? Żeby ich na narojscy zarekwirowali mój pojazd, tak wot teraz taskam się jak jakiś ubogi. Gdyśmy podjechali pod ostrą bramę, wstrząsnął mną znajomy widok. Przechodnie po dawnemu przechodzili wzdłuż murów, zdejmując z uszanowaniem czapki. Po dawnemu klęczały postacie pogrążone w modlitwie a z wysokości jaśniała w czerwieni gorejących świec twarz Boga Rodzicy. Pojechaliśmy w dół ulicą Ostrobramską i Zamkową. Minąwszy katedrę, skręciliśmy na Prospekt Świętojerski i stanęliśmy przed hotelem Żorża. W Oberkommando Ost poinformowano mnie, że do Syłgu Dyszek będę mógł wyjechać nie wcześniej niż za dni dziesięć. Po przedstawieniu moich papierów i listu polecającego od posła szwedzkiego, Niemcy przyjęli mnie grzecznie i starali się mi dopomóc. W mojej obecności zadzwonili do sylgudyszek i rozmawiali z Krajshauptmannem, którym okazał się niejaki major von Nolde z Pomorza. Major prosił o zwłokę w moim przyjeździe, gdyż cały dwór, a nawet oficyny były zajęte przez urzędy i personel powiatu. Dowiedziałem się, że we dworze syłgudyskim mieści się Kreisamt, czyli zarząd powiatu Saldugiszki. Nie wiadomo, z jakiej racji Niemcy przechrzcili syłgudyszki na Saldugiszki. Kiedy po załatwieniu formalności w Oberost wróciłem do Żorża, to w restauracji na dole wpadłem w objęcia o Ludka Kaszowskiego. Wkrótce nadeszło jeszcze kilka osób, które, dowiedziawszy się o moim przyjeździe, pośpieszyło, aby mnie powitać. Zebraliśmy się koło bufetu, a potem aż do późna w nocy przesiedzieliśmy w restauracji, wymieniając wiadomości, opowiadając, rozpamiętując. Zmieniło się wiele rzeczy przez ten czas. Wypłynęli nowi ludzie. Okupanci nie tamowali życia towarzyskiego ani nie przeszkadzali w prowadzeniu oświaty i bardzo popierali malarstwo i sztukę. Jeden z przyjaciół przyniósł mi książkę Wilno di Wunderstadt z fotografiami Buchaka, która wydała mi się wydaniem prawdziwie artystycznym. Jak się dowiedziałem, Niemcy w ostatnim roku zaczęli szczególnie kokietować ziemiaństwo litewskie, dając do zrozumienia, że lojalność względem Rzeszy